Minęła 18. tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na Aktualności Jedenki. Maria Furdyna i Andrzej Kocjan. Atom jednym z tematów polsko-francuskich rozmów w Gdańsku. Mówi o tym po spotkaniu z prezydentem Macronem premier Tusk. Aby być bezpiecznym energetycznie nieodzowna jest inwestycja w sektor atomowy. Zonta Krypto nadal będzie sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezes Piesiewicz nie widzi podstaw do zerwania umowy. Hejnał z Wieży Mariackiej w amerykańskim wykonaniu zagrał żołnierz ze Stanów Zjednoczonych. Znamy już polityczne ustalenia pierwszego polsko-francuskiego szczytu międzyrządowego, który odbył się w Gdańsku na czele z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Emmanuelem Macronem. Rozwijana będzie współpraca militarna, gospodarcza i energetyczna. Rozmawiano między innymi o budowie elektrowni atomowej. W Gdańsku jest Agata Król. Czy są już znane konkrety tej inwestycji? Współpraca energetyczna nie jest nowym tematem w relacjach polsko-francuskich. Umowa na projekt jednej z turbin, która będzie elementem pierwszej budowanej elektrowni jądrowej w Polsce jest podpisana właśnie z tym państwem, ale polskie plany są szersze i dotyczą rozpoczęcia kolejnej takiej inwestycji. Na razie jesteśmy na etapie koncepcji. Nie ma nawet decyzji o lokalizacji, ale potencjalni wykonawcy już się interesują. Wśród nich jest właśnie Francja. Dziś mówił o tym w Gdańsku premier Donald Tusk. Jesteśmy przed decyzją o lokalizacji przyszłej drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. Aby być bezpiecznym energetycznie, nieodzowna jest inwestycja w sektor atomowy, w tym w drugą dużą, tak zwaną dużą elektrownię jądrową. O atomie rozmawiano też w innym kontekście ochrony militarnej i odstraszania nuklearnego. Polska jest w grupie państw, które skorzystały z zaproszenia Francji i dołączyły do projektu powiększenia francuskiego parasola ochronnego o państwa europejskie. Agata Król zebrała dla państwa tę informację. Dziękujemy. Polski Komitet Olimpijski nie zerwie umowy sponsorskiej z Zonda Krypto. Prezes PKO-lu Radosław Piesiewicz na konferencji prasowej ubolewał, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie poinformowała go o zastrzeżeniach do tej spółki. Na konferencji w siedzibie komitetu był Mariusz Pieśniewski, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry i powiedz dlaczego pko będzie kontynuował współpracę z Zonda Krypto.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 Mariusz Pieśniewski, dziękujemy. Do tematu wrócimy za kilka minut w Aktualnościach Sportowych. Ciemne stroje zamiast białych fartuchów, czyli czarny tydzień w służbie zdrowia. Rozpoczął się protest szpitali powiatowych. Ma zwrócić uwagę na trudną sytuację finansową wielu placówek. Od kwietnia NFZ płaci mniej za niektóre badania wykonane ponad limit, mówi dyrektor szpitala w Chmielniku Grzegorz Piwko.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 Hejnał Mariacki w Krakowie zabrzmiał w wyjątkowej odsłonie. Tradycyjną melodię wykonał amerykański trębacz wojskowy sierżant Nick Del Vilano, członek Orkiestry Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Na górze było niesamowicie. To było you bardzo for, ekscytujące być częścią tak ważnej polskiej, polskiej tradycji. Gest miał podkreślić dobre relacje polsko-amerykańskie. programu pierwszego Polskiego Radia. A teraz informacje sportowe Filip Jastrzębski. Afera z zonda krypto kładzie się cieniem na wizerunku Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Współpraca z rynkiem kryptowalut sama w sobie była ryzykowna, a teraz potwierdziły się przewidywania części władz PKOL-u O szczegółach Rafał Bała. Kiedy w październiku ubiegłego roku prezes Radosław Piesiewicz podpisał umowę z Zonda Krypto, rozgorzała na ten temat gorąca dyskusja. Opozycjoniści we władzach pko u napisali tak zwany list 15, w którym wiceprezesi i członkowie zarządu krytykowali taki ruch. Jednym z nich był mistrz olimpijski w gimnastyce Leszek Blanik, który z przykrością stwierdza, że on i jego koledzy mieli wtedy rację. Chyba oprócz kwestii finansowych są też ważne kwestie wizerunkowe dla takiej instytucji jak pko Też nie ukrywam, jesteśmy w kontakcie od kilku dni z postępnymi i i pewnie w najbliższych dniach będziemy też swoje jakieś informacje przekazywać. Szykuje się więc kolejna odpowiedź na słowa Radosława Piesiewicza, który stwierdził, że Pekol nie ma podstaw, by zrywać umowę z zonda krypto i być może na razie pod względem formalnym rzeczywiście tak jest. Jednak wiceprezes Adam Konopka, który też działa w gronie opozycjonistów do obecnego prezesa, przyznaje, że kryzys wizerunkowy Pekolu urósł do niebotycznych rozmiarów. Nie, nie, no to straszne jest. Już nawet, ja tego nawet nie umiem skomentować. To jest instytucja ponad stu nie? Która jest w jakiś cyklonu. I to cyklonu, który się rozkręca, bo w gronie tysięcy osób, które mają problemy ze spieniężeniem kryptowalut są nasi bohaterowie z Mediolanu i Kortiny, Damian Żurek i Kasper Tomasiak. I jeszcze piłka nożna i ostatni akcent 29. kolejki Ekstraklasy. W Gdańsku spotkają się zespoły, które mają za sobą porażki. Lechia z Gliwickim Piastem. Gliwiczanie spróbują oddalić się od strefy spadkowej, jak gdańszczanie mogą wykonać konkretny krok w stronę utrzymania się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 Następne aktualności sportowe 5 minut po 20. Pogoda. Do końca dnia najwięcej rozpogodzeń w północnej Polsce. W nocy opady deszczu w pasie od Wrocławia przez Katowice po Kraków. Zimno na przeważającym obszarze kraju. Termometry pokażą około plus jednego stopnia, ale synoptycy ostrzegają przed przymrozkami. Są alerty dla większości regionów. Miejscami przy gruncie temperatura może spaść do minus dwóch stopni. Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Nieco ponad 45% prądów w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. W zlewniach Liswarty i górnej warty od poraja do ujścia Liswarty utrzymuje się susza hydrologiczna. Jedynka Polskie Radio.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 Problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg listy wspomaga odprężenie Wyciąg z nie wspiera utrzymanie zdrowego snu. A flofarm. Bo media ekspertanie.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 Autopromocja. Obchodzimy Stulecie Polskiego Radia i urodziny programu pierwszego w serii siedmiu. Muzyczna jedynka. 15 minut po godzinie 18. Eddie Brickell i Barry White w utworze Good Times. To jest taka piosenka, którą można było zapomnieć, ale kiedy słyszy się pierwsze dwa takty, to od razu wiadomo, to ona. To ona i pewne wspomnienie z dzieciństwa, które nosi w sercu każdy z nas, także Misia Furtak. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Usłyszałaś Eddie Brickell i co powiedziałaś? Że to jest taka piosenka, którą bardzo dobrze pamiętam z dzieciństwa, bo kiedy mieliśmy pierwszy komputer, to była piosenka na komputerze, która służyła do testowania dźwięku i właśnie była wgrana. Był klip i, i audio do posłuchania i bardzo dobrze mi się kojarzy ta piosenka. Jest rzeczywiście taka przepiękna, feel good, ale też właśnie jest to mocne wspomnienie dla mnie z dzieciństwa. Czy twoja nowa płyta, która ukaże się w tym roku i o której dziś chwilę porozmawiamy, też będzie feel good? No, muzycznie to na pewno nie będzie aż tak feel good jak ta piosenka i też no, nie mam Berego White'a, który mógłby taką piękną, cieplutką, y, niską melorecytację wykonać. Ale jest y, dużo fajnych y, też osób na tej płycie, które się pojawia. No i ona będzie się nazywała Otuchy, więc mimo, że nie jest może... Y, Jeden do jednego, taką aż przy, przy takim przytulasem, jak ta piosenka, której słuchaliśmy przed chwilą. To jednak moja intencja jest taka, żeby tej otuchy dodawała. Za chwilę wrócimy do tego tematu. Misia tak jest. Dziś razem z nami bardzo długo się nie widziałyśmy. Chociaż każda z nas toczyła zawodowe życie. Teraz jesteśmy już razem. Bardzo się cieszę, że zbiegło się też w czasie z niezłą imprezą urodzinową. Ty wiesz, że Jedynka kończy, skończyła właściwie w sobotę 100 lat i wiesz, że u nas te urodziny trwają już od tygodnia? No, życzyłabym wam 100 lat, ale już macie, więc co się teraz mówi? 200 jak nic. Jedną, jednym z punktów obchodu był taki, takie wydarzenie słowno muzyczne On, Ono się nazywało Gwiazdozbiór Jedynki. Odbyło się w piątek. Na scenie pojawiły się wokalistki z lat 90. między innymi Natalia Kukulska, Reni Jusis, Kasia Stankiewicz. Ich przeboje, największe, zagrał... Jedyny w swoim rodzaju Bartek Wąsik przygotował specjalne aranżacje mm -hmm. na fortepian. To wszystko już mogą Państwo oglądać na naszym profilu YouTube'owym. Tam jest cała, całe audio i wideo z tego wieczoru, wyjątkowego myślę sobie, więc odsyłam Państwa tam, ale to nie jest nasze ostatnie słowo, jeśli chodzi o świętowanie. Sponsorem nagród w konkursie jest firma TOSIL, Polski producent słuchawek, głośników bezprzewodowych, sprzętu nagłaśniającego i kolumny Altus. No bo to kolejny urodzinowy koncert w Muzycznej Jedynce. Ja nie wiem, jak my sobie z tym wszystkim poradzimy. Program pierwszy Polskiego Radia, tak jak już mówiliśmy, skończył 100 lat. Z tej okazji od dziś do czwartku w Muzycznej Jedynce zadawać będziemy Państwu jubileuszowe zagadki. Artysta, który jest bohaterem pierwszej z nich, to jedna z najbardziej znanych postaci na polskim muzycznym rynku. Jest obdarzony charakterystycznym, potężnym głosem o rozpiętości obejmującej kilka od oktaw nawet nie próbuję naśladować, bo nie potrafię. Jego skala pozwala mu na wirtuozerskie wykonanie trudnych technicznie utworów rokowych. A pytamy o to, w którym roku zadebiutował ten wokalista. Jestem jednym z najstarszych, czynnie uprawiających ten zawód ludzi w Polsce. Ale no naprawdę, ja jestem, ja jestem tak zadowolony i, i dumny z tego, że udało mi się z, zrobić coś, co w większości ludziom wydawało się niemożliwe. ja. But that's it. No ja myślę, że wszystko jest już jasne, nawet nie będziemy podpowiadać. Misia furta, która jest razem z nami dzisiaj w muzycznej jedynce, a nie ma prawa teraz zabrać głosu, chociaż się uśmiecha, pewnie wie. To przypomnę Państwu, że pytamy o to, kiedy dokładnie zadebiutował ten artysta. Na odpowiedzi czekamy pod numerem SMS-owym 72151 koszt SMS-a 2,46 groszy. W nagrodę czekają na Państwa słuchawki bezprzewodowe, czyli takie nauszne oraz zestaw płyt oraz słuchawki. Takie klasyczne, które nakładamy na uszy albo wkładamy do uszu. To już do wyboru do koloru, jak sobie Państwo ży życzą i jak uważają, te słuchawki są marki Tonsil R45BT. To jest takie magiczne zaklęcie. To proszę pisać, my czekamy, a za chwilę wracamy do rozmowy. Mi się dziś jest w audycji mm, muzyczna 1, a teraz będzie grupa The Two Lips. Ciekawe, czy Państwu się spodoba ta piosenka. If I never see you later, you can be stranger, different for same Proszę bardzo, kolejne prezenty dla Państwa. Tacy jesteśmy w Muzycznej Jedence. Płyta tygodnia. To jest ten moment, kiedy mogę wziąć w ręce nasz, nasza, naszą paczuszkę, opakowaną płytę, rozpakować. Dzisiaj bez efektów dźwiękowych, bo Ani Wil tak się ta płyta spodobała, że od razu mi ją wyrwała z rąk. Mówi, ja też muszę posłuchać. Więc mogę tylko Państwu powiedzieć, że w tym tygodniu towarzyszyć nam będzie debiutancki album Leona Krześniaka. Przede wszystkim producenta znanego z współpracy z takimi artystami jak chociażby Zalia, Mrozu czy Wiktor Dduła. Leon Krześniak postanowił Pójść na swoje, przygotował zestaw piosenek, które sobie sam napisał, sam skomponował, sam wyprodukował i jeszcze do tego sam zaśpiewał. Płyta zatytułowana jest Słoneczna Strona Ulicy i mogą ją Państwo otrzymać od nas wysyłając SMS pod numer 71151. Koszt SMS-a złotówka plus VAT. Słoneczna strona ulicy może być Państwa stroną ulicy i to na wiosnę i na lato, a z tej płyty teraz Leon Krześniak i Wiktor Dyduła i utwór Pętliczek. jestem w pętli i znam to miejsca już gdy w sercu mętlik a w uszach tylko szum gdy coś mnie gnębi brakuje kilku stóp, gdy jestem w pętli znów, znów, znów, znów, znów pragnę z całych sił nie dotykać ziemi lekkim jak powietrze być Przeflątałem słowa Krześniak, Wiktor Dyduła w utworze pętliczek z debiutanckiej płyty Leona Krześniaka zatytułowanej Słoneczna strona ulicy. Ta płyta będzie nam towarzyszyć do piątku w muzycznej jedynce, to album tygodnia. A z nami cały czas Misia Furtak trochę się pobujała, trochę chciała odpowiedzieć na e, zagadkę naszą, ale to <śm> jest <śm> tylko i wyłącznie <śm> dla naszych słuchaczy i słuchaczek. Ale też Misia Furtak przyszła nie bez powodu, bo jest ten nowy singiel, jest zapowiedź albumu. Czekałam na nową muzykę od ciebie, od ciebie, nie, od, nie jako efekt współpracy z innymi artystami, bo byłam bardzo ciekawa, co się u ciebie dzieje jak się u ciebie zmienia muzyka od 2006 roku, 20 lat temu wydałaś debiutancką płytę Strebe. No chyba tak, ale to jeszcze nie w Polsce. No, to mhm. tak, to, to, to ale... pierwsze rzeczy, które zaczęliśmy w Holandii robić, tak. To jest możliwe. Chyba, chyba pierwsza taka epeczka nasza wyszła. Pierwsza jest rzecz, mi trudno którą wydaliśmy, w no. to uwierzyć, bo pamiętam wtedy, jak żeśmy się spotykały. Teraz, jak się spotykamy, te 20 lat w muzyce, to jest chyba dużo. No bardzo dużo. Ja tak bardziej myślę, bo, bo, bo praca też na, praca z Treby na innych rynkach, czyli na tym duńskim i holenderskim, to troszeczkę jest jednak w ogóle jeszcze kompletnie inny yy, świat. A w Polsce byliśmy od jakiegoś tam chyba 2011, no ale tak czy siak wtedy jeszcze jak my się przeprowadziliśmy i zaczęliśmy w Polsce grać, to w ogóle nie było serwisów streamingowych, więc Prawda. też tak troszeczkę myśląc o rzeczywistości w ogóle wydawania i, i funkcjonowania w branży, no to jest myślę, że dla artystów, którzy teraz wchodzą na rynek niewyobrażalne. Powiedz mi, wtedy było łatwiej czy teraz jest łatwiej? Jak myślisz? Oczywiście wtedy też nie było łatwo, ale wydaje mi się, że teraz naprawdę jest bardzo trudno, dlatego że się um, zaostrzyły te różnice. Ja zawsze mówiłam, że fajnie, żeby środek został jak najszerszy, żeby było miejsce dla takich artystów środka. A w tej chwili tego środka jest bardzo mało. Bardzo wąski jest ten tak, środek. Tak, można było, kiedy my przyjechaliśmy do Polski, byliśmy z zespołem anglojęzycznym, który mógł dostawać nagrody i zupełnie dobrze funkcjonować w branży, śpiewając wyłącznie po angielsku i być granym w radiu też i tak dalej. Trudno to sobie teraz wyobrazić, że to jest norma. Um, więc na pewno w wielu aspektach jest trudniej teraz, bo niby jest demokratycznie, że każdy może, ale po prostu gatekeeperzy się zmienili. To jest iluzoryczne, że każdy może i że każdy rzeczywiście ma szansę na, na to, żeby się pokazać. Nie wiem, czy we wszystkich piosenkach, bo znam tylko jedną, zaśpiewasz na nowej płycie po polsku, ale na pewno jest tam jeden zagraniczny akcent, przynajmniej jeden, o którym już jest mi wiadomo w kontekście utworu czuję, czyli artysta, który... Troch, którego pseudonim artystyczny, no nie powiem, mocno hipnotyzuje, nie tylko za sprawą jego muzycznej wrażliwości, której nie można mu odmówić, no ale też takiej, takiego uwielbienia i tu wydaje mi się, że to dzielicie razem, do bardzo oszczędnej muzyki, oszczędnej, a jednak niezwykle emocjonalnej. Jak Chciałam zapytać, jak trafiłaś na Finka, no pewnie normalnie, jak każdy użytkownik muzyki, ale jak wyglądała wasza, jak zaczęła się wasza współpraca? To, ja, ja akurat nie, nie słuchałam bardzo dużo jego muzyki, więc to jest też dobre pytanie, bo ja gdzieś oczywiście wiadomo, że się przecięłam z jego muzyką, natomiast ja się dopiero z nim jako z człowiekiem przecięłam ze trzy lata temu w Talinie, kiedy byliśmy razem na takim jakimś wyjeździe songwritingowym i po prostu napisaliśmy razem piosenkę na, tam, na jakiś brief, na zamówienie, które, które wtedy było y, tematem tego wyjazdu. No i bardzo dobrze nam się razem pracowało. Po prostu super nam się pisało. Tak się trochę zakolegowaliśmy i próbowaliśmy znaleźć jakiś taki moment w czasie, gdzie będziemy mogli coś tam napisać jeszcze albo zrobić razem. I akurat tak się gwiazdy ułożyły, że to było na początku tego roku i, i, i pojechaliśmy do niego, tak wracając akurat z Holandii, zatrzymaliśmy się na te dwa dni w Berlinie. I ja myślałam, że będziemy pisać nowe rzeczy, a on mówi, a daj spokój, ile można tych alternatywnych piosenek pisać, już dajmy spokój, pokażcie co tam macie na tę nową płytę, może coś wam tam jeszcze podpowiem. A my właściwie już byliśmy po wysłaniu piosenek do miksu. Więc to było um, trochę dla nas stresujące, bo mieliśmy decyzja. poczucie, że po prostu otwieramy w ogóle tutaj organizm zamknięty już y, o, o, od zera, nagle rusza praca. Mm, ale to było bardzo ciekawe, naprawdę to było ciekawe, co on wniósł do tej piosenki, bo nie zostało nic nagrane, de facto on nie jest producentem tej piosenki. My tak nazwaliśmy go, że jest producentem wykonawczym, tym executive producer, który po prostu ma, patrzy na całość i jakąś taką swoją mądrością jeszcze dokłada te ostatnie klocki, bo on po prostu ym, poprzesuwał formę. Pop podpowiedział nam kilka rzeczy, żebyśmy wyrzucili jakieś takie momenty dłużyzny, przejść. Ostatni refren został przeniesiony na początek. Po prostu sobie pociął na części tę formę i poprzesuwał jak puzelki. I to było naprawdę, ta piosenka się zrobiła taka kompaktowa, jakoś lepiej się poskładała, też także naprawdę duża wdzięczność dla Finka. Nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu posłuchać utworu Czuję, który zapowiada nową płytę Misi Furtek. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś dziwnie, ale absolutną skłonność mam do utworów, w których oprócz tekstu są te partie śpiewane, takie mm -hmm. U, albo lala. Wtedy czuję, że też mogę dołączyć do chóru, ale tak naprawdę mam wrażenie, że takie fragmenty w utworze sprawiają, że on jest bardzo repetytywny, że... Chętnie go powtarzamy, że zostaje, że zostaje w głowie, choć konstrukcja samej piosenki wcale nie musi być łatwa i oczywista, jak to w przypadku muzyki popowej jest. Utwór Czuję, nowa piosenka od Misi Furtek, zapowiadająca album Otuchy, który ukaże się we wrześniu. O tym dziś rozmawiamy. A ja bym jeszcze chciała Cię podpytać o kwestię mentoringowo-doradcze, doradcz bo to, że y, nie byłaś na scenie, albo byłaś w innych projektach przez ten czas, kiedy nie wydawałaś płyt, nie znaczy, że nie działałaś z artystami. Czym się teraz zajmujesz? Oprócz muzyki oczywiście. Jasne. Ja tylko odniosę się do tego u, o którym powiedziałeś, no. bo to jest geniusz też, geniusz chłopaków, z którymi pracowałam, czyli właśnie Michała Drozdy, producenta i, i Finka, współ, współproducenta, bo robiliśmy to razem i Finka, który jako executive producer do nas dołączył, bo jak Fink właśnie posłuchał tej piosenki, to powiedział, tu najważniejszy jest riff gitarowy i to u I zobaczycie, ludzie będą słuchać tej piosenki i będą pytali o to u I te, ty się odzywasz i myślę sobie, no muszę to powiedzieć po prostu, bo on to w, w lutym powiedział i jest... Ja, za każdym razem jak ktoś mówi, śpiewa mi się to u, to sobie myślę, no kurde, znasz no, się na tej rację. robocie. No nie ma co. <grafy> o coś chodzi w tym, że od dobrze, wielu lat pracujesz. Dobrze ci doradził. Dobrze A mi doradził. jak ty doradzasz artystom, z którymi się spotykasz? Tak, ja rzeczywiście od jakiegoś czasu, w 22 roku dołączyłam do KeyChange. To jest ruch, który działa na rzecz kobiet i osób niebinarnych w branży muzycznej. I wtedy po tym swoim udziale w tym programie zostałam zaproszona, żeby zostać mentorką dla kolejnej edycji uczestniczek tego i osób uczestniczących w tym programie i jakoś bardzo to ze mną zarezonowało. Napisałam jeszcze jeden program mentoringowy. Dołączyłam też jako mentorka do inkubatora chemii międzynarodowego, w którym też właśnie zostałam mentorką. W Poznaniu, kiedy mieszkałam przez dwa lata w Poznaniu, napisałam taki program edukacyjny, który też miał ten mentoringowy kawałek i jakoś tak rzeczywiście poczułam, że bardzo... Mało ludzie w branży ze sobą rozmawiają, że takie wsparcie osoby starszej trochę stażem jest ważne, ale też często po prostu ta wymiana doświadczenia, możliwość porozmawiania ze sobą i skonstruowałam taki program, który rzeczywiście opiera się na mentoringu, ale też mocno w ogóle dotyka zdrowia psychicznego i takiego work-life balansu i zaproponowałam ten program ZAX-owi. On w tej chwili w zax funkcjonuje jako ZAX Mentoring incubator i ten program rzeczywiście realizujemy pierwszą oficjalną edycję. Mam nadzieję, że kolejny open call będzie gdzieś, czyli możliwość zgłaszania się, że będzie gdzieś tam w, w okolicach lipca. Także też e, uważam, że to jest... E, Świetna możliwość, żeby stanąć trochę na nogi, bo ja mówię o tym programie, że to jest program dla twórców w punkcie zwrotnym kariery, a de facto uważam, że kariera się składa od punktu zwrotnego do punktu zwrotnego, więc naprawdę y, w różnych y, momentach, w różnych sytuacjach życiowych y, można do tego programu się zgłaszać. Czy ten program... Krótko, żeby nie wchodzić w szczegóły i nie powodować twojego dyskomfortu. Był party także na twoich doświadczeniach? Jasne, no to, to przede wszystkim dlatego on jest wartościowy, bo ja dokładnie wiem, co powinno się znaleźć w tym programie i dokładnie wiem, czego mi brakowało i mam poczucie, że nie ma miejsc takich, do których można się zwracać. Nie ma sieci wsparcia, nie ma systemowych rozwiązań, więc to wydaje mi się dosyć taka unikatowa konstrukcja, która właśnie dlatego taka może być. Bo, Bo z jest życia oparta na moim doświadczeniu <grym> Czy otuchy to będzie punkt zwrotny kolejny? Na pewno, już teraz czuję po tym singlu i po naszym pierwszym koncercie, który zagraliśmy na Nexcie w ten weekend, yy, że to jest duży punkt zwrotny w, w moim życiu <grym> Misia Furtak dziś była w Muzycznej Jedynce, to co? Po prostu słyszymy się tak jest, do 18 września płyta, więc mam nadzieję, że najpóźniej we wrześniu tutaj się spotkamy znowu. Bardzo ci dziękuję, a tutaj twoje, twoje wsparcie Marli Rodowicz na koncercie MTV Unplugged. Niech żyje bal, a pewnie. Dzięki, do usłyszenia. co taniec, fantango, bolero, bipo man na hosan, na różaniec i szaniec i jesta, i basta, i stop bal to najdłuższe na jakie nas proszą nie grają na bis, chociaż żal zanim więc serce upadło ściąga, na bal, marsz na bal Żalajcie aporty ja idę na korty roboty w rękach się pal Miasta nie czułem, mijajcie jak porty Bo życie, bo życie to bal Bufet jak bufet jest zaopatrzony Zależy czy tu Gdzieś tam tańcz póki żyjesz i śmiej się do żony I pij I zdrowie dals. dals I go chod Niech ci je bal, bo to życie co pali to robotnik i boła grzechotnik z niebytu wynurza się fal. Słuchajmy więc taczki obłędu, jak bal, no raz mamy bal. Nie, nie, nie, Wtedy wchodzi o no, bal, życie to bal jest na wale Nie nie, żipa. Drugi raz nie zaproszono stracę. I wtedy wchodzi ona, Misia Furtak, tak, powiedziała Maryla Rodowicz, tak, też dzisiaj było w Muzycznej Jedynce. Za 16 minut będzie godzina 19. Musimy przyspieszyć tempo, bo dużo rzeczy jeszcze do zrobienia. Po pierwsze, przypominam Państwu o naszym konkursie z okazji urodzin Jedynki, setnych urodzin. Z tej okazji od dziś do czwartku w Muzycznej Jedynce będziemy Państwu zadawać jubileuszowe zagadki. Dziś pytamy o to, kiedy zadebiutował na scenie, na rynku muzycznym, a właściciel tego głosu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 wyśpiewał pięknie frazę na naszym urodzinowym koncercie, który odbył się w sobotę. Pytamy o to, kiedy na scenie zadbiutował ten artysta. Państwo odpowiedzi wysyłają sms-em pod numer 72151. Koszt SMS 2 zł i 46 zł brutto. Ale to nie jedyna niespodzianka, którą mam dziś dla państwa. Jeszcze bilety do tego dorzucam, a tak tacy jesteśmy z okazji swoich urodzin łaskawi. To będą bilety na koncert wyjątkowej artystki, która od ponad dekady zachwyca publiczność charakterystycznym, głębokim głosem oraz z koncertami pełnymi emocji i energii, w których łączą czy soul, pop i folk. Patrzę na Anię Wil, która dzisiaj wydaje muzyczną Jedynkę. Cieszę się, że jest znowu ze mną. Aniu, czy to jest twoja jedna z ulubionych artystek? Bo wiem, że z nią rozmawiałaś. Zapis tej rozmowy jest na naszej stronie, na jedynkapolskiradio.pl. Ania lubi Imani. Imani lubi y, Anię. A artystka wystąpi jutro w Teatrze Muzycznym Roma o godzinie 20. I na ten koncert mamy dla Państwa zaproszenia. Wystarczy do nas zadzwonić 22 645 220 66-645-22-66 bilety na koncert i money w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie. I do believe Everyone is entitled to what they feel You can't just call and tell me what it is that I need You can declare that life has only one way to be And we could share the light And you wouldn't fight And you would like the way you are And you would let go And I would also mani koncert uh, Bilet na koncert tej artystki będziemy rozdawać w Muzycznej Jedynce. Proszę nas uważnie słuchać i proszę dzwonić, jeśli tylko padnie taka informacja, że to ta pora, bo Ania Wilk, która jest fanką artystki, na pewno jeszcze Państwu powie, dlaczego warto na ten koncert się wybrać. Dlaczego warto słuchać Muzycznej Jedynki? Bo tak jak mówiłam, przed nami kolejny urodzinowy tydzień. Bardzo jest trudno obchodzić 100 lat, bo to się ciągnie, ciągnie i końca urodzin nie widać, ale to jest bardzo przyjemne świętowanie. W związku z czym przypominam o tym, że będziemy mieć dla Państwa Konkurs. Od dziś do czwartku zadajemy jubileuszowe zagadki. Dzisiejsza zagadka dotyczyła człowieka, który ma niezwykle niski głos, rozpięty między kilkoma oktawami. Odpowi artysta, który ma wiele fantastycznych przebojów na koncie i artysta, który tak naprawdę zadebiutował w 1969 rokiem. roku. Ten rok, 1969, uznawany jest za początek drogi twórczej. Krzysztofa Cugowskiego. Wówczas wraz z Januszem Pędziszem i Krzysztofem Brozi założył zespół Budka Suflera. Obecnie Krzysztof Cugowski jest liderem formacji Zespół Mistrzów, która powstała w 2017 roku, a do której zaprosił m.in. Jacka Królika i i Tomasza Kawałkę. W minioną sobotę Krzysztof Cugowski wystąpił podczas widowiska spektakl muzyczny stulecia, wiek radia, transmitowanego na naszej antenie. Kto znał poprawną odpowiedź na to pytanie? Otóż pani Paulina z Radomia. I pani Paulina otrzymuje od nas zestaw słuchawek nausznych i do... oraz słuchawek do ucha marki Tonsil. A do tego dorzucamy zestaw płyt od programu pierwszego Polskiego Radia. Sponsorem nagród w konkursie jest firma Tonsil, polski producent słuchawek, głośników bezprzewodowych, sprzętu nagłaśniającego i kolumn Altus. To jeszcze ważna informacja dla pani Janiny z Krakowa. Pani Janina otrzymuje naszą płytę tygodnia, czyli debiutancki album Leona Krześniaka, a ja już teraz zapraszam na piątkowe, wyjątkowe wydanie kolejnego zbioru Jedynki o godzinie 18. Och, co to było za spotkanie pełne wspaniałych przebojów i wybitnych postaci. Będzie co wspominać, będzie czego słuchać, będzie co oglądać, bo całe spotkanie zostało zarejestrowane też na wideo. A kto pojawił się na scenie? Izabela Trojanowska, Alicja Majewska, Andrzej Andrzej Dąbrowski, Włodzimierz Korcz, Andrzej Piaseczny, Wojciech Gąsowski i to wszyscy, i ci wszyscy artyści, te wszystkie artystki wspominali wspaniałe czasy polskiej muzyki, wspaniałe polskie piosenki, no i oczywiście wspaniałe czasy radia. Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ula Kaczyńska, do usłyszenia. Kolejna muzyczna jedynka już jutro o 18:00.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 California. California, California, ride The ups and downs in California, ride The ups and downs, my skin be thick like diamonds. Two, four, seven, there's sun be shining. Body, I'm alive from the hills I'm climbing. Ain't no magic tricks. I've been looking. California. Write them ups and downs in California.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 Emilia Kleszczewska, zapraszam na wiadomości z druk, a dobre informacje są z ekspresowej siódemki. Węzeł Glinojeck do węzła Strzegowo-Południe w miejscowości Szyjki Dokładniej to województwo mazowieckie i 94 km tam. Po 18 miał miejsce pożar pojazdu osobowego. Zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Mławy, ale na szczęście służbom szybko udało się usunąć to utrudnienie i pożar jest już ugaszony, także w tym miejscu można już przejechać na ekspresowej siódemce. Tak samo węzeł Jędrzeju w północ do Węzła Mnichów w pobliżu miejscowości Podhojny. Województwie, w województwie świętokrzyskim na 21 kilometrze już od 14 trwały prace służb po tym jak pojazd osobowy uderzył w bariery. Zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. W tym momencie S7 na tym odcinku również jest czysta. Natomiast droga krajowa numer 12 to odcinek Kalisz-Jarocin w pobliżu miejscowości Pleszew, województwo Wielkopolskie 368 km. Tam trwało wyciąganie pojazdu, z rowu. Wprowadzony był ruch naprzemienny i od niecałej godziny także przez drogę krajową numer 12 można już przejechać. Przed dziewiętnastą największe utrudnienia a propos płynności przejazdu są na e, drodze do Katowic na autostradowej czwórce. Korek zaczyna tworzyć się w Mysłowicach. Nie jest on długi, ma mniej więcej dwa kilometry, ale może być stosunkowo intensywny, więc w miarę możliwości warto zjechać na lokalne drogi. Cały czas trwa korek w województwie pomorskim, Gdańsk dokładnie i droga krajowa numer 89, jednak sytuacja już znacznie poprawiła się w stosunku do tego, co działo się tam jeszcze godzinę temu. W tym momencie gęstszy korek jest na wysokości Letnicy, a także ronda Komitetu Obrony Robotników i to jadąc w stronę węzła Gdańsk-Port. Większy ruch odnotowujemy także na przejściach granicznych, w tym z Ukrainą w miejscowości Korczowa. 22 513 11 11 to numer do Polskiego Rady Kierowców.